Rozdział 5. Widok prostetnika Wogona jelca nie był przyjemny nawet dla innych Wogonów. Wysoko osadzony nohal wystawał nad małe, świńskie czułko. Ciemnozieloną, gumowatą skórę miał wystarczająco grubą, by radzić sobie i to nieźle w rozgrywkach personalnych w wogońskiej administracji państwowej, i wystarczająco wodoszczelną, by bez przykrych skutków móc przeżyć dowolnie długo na głębokości do 300 metrów. Oczywiście nigdy nie pływał. Nie pozwalał mu na to wypełniony po brzegi terminarz. Był jaki był, ponieważ kiedy w ogoni sapiąc wypełzli przed bilionami lat z ospałych praoceanów wogosfery i dysząc zalegli na dziewiczych wybrzeżach planety, owego poranka, gdy pierwsze promienie jasnego, młodego słońca o nazwie Voxol oświetliły wogonów, siły ewolucji jakby z nich zrezygnowały, ze wstrętem się od nich odwróciły i spisały na straty jako szkaradny i nieszczęsny błąd. Taki był koniec ich ewolucji. Nigdy nie powinni byli przeżyć. Fakt, że im się to udało, jest swego rodzaju świadectwem uznania dla zakutych pał i topornej nieustępliwości tych stworów. Ewolucja? pytali. A komu to potrzebne? I tam, gdzie matka natura nie chciała im czegoś dać, radzili sobie bez niej, aż byli w stanie korygować najpoważniejsze niedostatki anatomiczne za pomocą chirurgii. W tym czasie siły przyrody pracowały na planecie Wogosfera w nadgodzinach, aby nadrobić wcześniejsze gafy. Wydały na świat szybkie, lśniące jak klejnoty raki, które wogoni zżerali, rozłupując ich skorupy kowalskimi młotami. Wytworzyły wysokie, oddychające drzewa o zapierających dech w piersiach smukłości i kolorze, które w ogoni ścinali, żeby opalać w ogniu racze mięso wytworzyły powabne, podobne do gazeli, stworzenia z jedwabistym futrem i wilgotnymi oczami, które w ogoni łapali i dosiadali. Stworzenia były nieprzydatne jako środki lokomocji, gdyż w okamgnieniu pękały im kręgosłupy, ale w ogoni i tak na nich siadali. Tak to planeta wogosfera wegetowała przez smutne tysiąclecia, aż nagle w ogoni odkryli zasady podróży międzyplanetarnych. W ciągu niewielu wogolat, co do jednego wyemigrowali do stanowiącej polityczne centrum galaktyki gromady gwiazd Megabrantis, gdzie stworzyli niezwykle wpływowy rdzeń administracji galaktyki. Próbowali zdobywać wykształcenie, przyswoić sobie styl i ogładę towarzyską, ale współczesny Wogon pod niemal każdym względem niewiele różni się od swych prymitywnych przodków. Co roku importują z ojczystej planety 27 tysięcy szybkich, lśniących jak klejnoty raków i spędzają radosną, pijacką noc na rozłupywaniu ich skorup kowalskimi młotami. Prostetnik Wogon Gels był o tyle typowym Wogonem, że pod każdym względem budził wstręt – w dodatku nie lubił autostopowiczów. W małej, ciemnej kabinie, ukrytej głęboko w trzewiach flagowego okrętu prostetnika wogona jelca, nerwowo migotał płomyk zapałki. Właściciel zapałki nie był wogonem, ale wiedział o nich wszystko i miał pełne prawo się denerwować. Nazywał się Ford Prefect. Tu przypis. Prawdziwe imię Forda Prefekta można wymówić jedynie w niezrozumiałym dialekcie betelgizańskim, praktycznie nieistniejącym od czasu wielkiej katastrofy runięcia Chrunga w 03758 Gal Sid roku, która zniszczyła na Betelgiz 7 wszystkie osiedla praksu modlitewców. Dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności – ojciec Forda jako jedyny ją przeżył, choć nigdy nie udało mu się tego zadowalająco wyjaśnić. Cała sprawa jest otoczona głęboką tajemnicą, gdyż nikt nie wiedział, co to jest chrung, ani dlaczego postanowił runąć akurat na Betelgis 7. Ojciec Forda zawsze wielkodusznym machnięciem ręki zbywał chmurę podejrzeń, jakie nieuniknienie na niego spadały. Później zamieszkał na Betelgis 5 gdzie był dla Forda ojcem i wujkiem. Ku pamięci swej wymarłej rasy ochrzcił go w prastarym języku praksomodliterców. Ponieważ chłopak nigdy nie nauczył się wymawiać swego właściwego imienia, jego ojciec zmarł wkrótce ze wstydu, który w niektórych częściach galaktyki jest do dziś śmiertelną chorobą. Dzieci w szkole dały Fordowi przydomek X, co w języku Betelgis 5 oznacza chłopiec, który nie umie zadowalająco wyjaśnić, co to jest chrunk, ani dlaczego postanowił runąć akurat na Betelgis 7. Rozglądał się po kabinie, lecz widział bardzo niewiele. W świetle maleńkiego, migoczącego płomyka majaczyły i podrygiwały dziwne, szkaradne cienie, ale panowała cisza. Posłał Dentrassom niemę dziękuję bardzo. Dentrasi to szczeps szczep smakoszy, dzika, ale przyjemna horda. Wogoni od niedawna zatrudniali ich w swych wielkich flotach transportowych jako personel kantyn, choć tylko pod warunkiem, że zadowolą się własnym towarzystwem. Dentrasom to bardzo odpowiadało, gdyż uwielbiają wogońskie pieniądze, będące jedną z najtwardszych walut we wszechświecie ale nie cierpią wogonów. Dla Dentrasa dobry wogon to rozzłoszczony wogon. Jedynie tej drobnej informacji Ford prefekt zawdzięczał, że nie był obecnie obłoczkiem wodoru, ozonu i tlenku węgla. Usłyszał ciche stęknięcie. W świetle zapałki ujrzał pełznący powoli cień. Szybko zgasił zapałkę, sięgnął do kieszeni, Znalazł to, czego szukał, wyjął, rozerwał i wstrząsnął. Kucnął. Cień na podłodze znów się poruszył. Kupiłem trochę orzeszków, odezwał się Ford prefekt. Artur Dent wzdrygnął się. Ponownie stęknął i wymruczał coś niezrozumiałego. Masz, zjedz parę, naciskał Ford, potrząsając torebką. Jeśli jeszcze nigdy nie przechodziłeś przez promień przetwarzania materii, to prawdopodobnie straciłeś nieco soli i trochę białka. Piwo, które wypiłeś, do pewnego stopnia cię osłoniło. <śmiech> stwierdził Artur Dent. Otworzył oczy. Ech, ciemno. Zgadza się, jest ciemno. Nie ma światła dodał Artur Dent. Ciemno. Nie ma światła. Jedną z cech, którą Fort Prefekt uważał u ludzi za najtrudniejszą do pojęcia, był ich zwyczaj stałego oznajmiania i powtarzania najbardziej oczywistych prawd. Na przykład – Ładny dzień dzisiaj mamy, albo – Ale pan wysoki, albo – Ojej, wyglądasz, jakbyś wpadł do dziesięciometrowej studni, dobrze się czujesz? Ford stworzył teorię dla wytłumaczenia tego dziwacznego zachowania. Uznał, że jeśli ludzkie istoty nie poruszają nieustająco ustami, drętwieją im wargi. Po kilku miesiącach przemyśliwań i obserwacji zrezygnował z tej teorii na rzecz nowej. Brzmiała, że jeśli ludzie nie poruszają nieustająco ustami, zaczynają pracować im mózgi. Po pewnym czasie odrzucił i tę teorię, gdyż wydała mu się zbyt cyniczna i doszedł do wniosku, że właściwie lubi ludzi. W dalszym ciągu doprowadzało go jednak do rozpaczy to o jak szalenie wielu rzeczach nie mają pojęcia. Zgadza się potwierdził obserwację Artura. Nie ma światła. Pomógł mu zjeść kilka orzeszków. Jak się czujesz? Jak akademia wojskowa, odpowiedział Artur. Kolejne moje wydziały tracą przytomność. Ford mimo ciemności gapił się na niego. Gdybym spytał, gdzie do diabła jesteśmy, zapytał Artur słabym głosem, pożałowałbym tego? Ford wstał. Jesteśmy bezpieczni, oświadczył. O, jak dobrze. To kabina kuchenna w jednym ze statków kosmicznych w Ogońskiej floty budowlanej. O, to dość osobliwe podejście do pojęcia bezpieczeństwo. Jeszcze się z takim nie spotkałem. Ford znów zapalił zapałkę w nadziei, że znajdzie włącznik światła. Ponownie uniosły się i zatańczyły potworne cienie. Artur z wysiłkiem stanął na nogi i niepewnie objął się ramionami. Ze wszystkich stron zdawały się na niego napierać wstrętne, obce postacie. Powietrze było gęste od odoru zgnilizny, który wdzierał mu się do płuc, nie przedstawiając się, a ciche, natrętne brzęczenie uniemożliwiało zebranie myśli. — Jak tu się dostaliśmy? — zapytał, dygocząc z lekka. — Złapaliśmy okazję — odparł Ford. — Słucham? — Chcesz mi wmówić, że podnieśliśmy kciuki, a jakieś zielone monstrum z oczami na szypułkach wystawiło głowę i powiedziało Cześć dziomale, wskakujcie, mogę was zabrać do obwodnicy Basingstock? Prawie. Z tym, że kciuk to elektroniczny subetamachacz, a obwodnica to oddalona o sześć lat świetlnych gwiazda Barnarda. Ale poza tym wszystko mniej więcej się zgadza. A monstrum z oczami na szypułkach? Jest zielone. Świetnie, ucieszył się Artur. A kiedy będę mógł pojechać do domu? Nigdy. Ford prefekt znalazł kontakt. Zasłoń oczy. Polecił, zapalając światło. Nawet Ford był zaskoczony. O rany, jęknął Artur. To naprawdę jest wnętrze latającego talerza? Prostetnik Wogon dżelz przetaczał swe niesympatyczne, zielone cielsko po centrali dowodzenia. Po niszczeniu zamieszkanych planet zawsze był odrobinę rozdrażniony. Marzył, aby ktoś przyszedł i powiedział, że zrobił coś złego, aby mógł na niego powrzeszczeć i lepiej się poczuć. Opadł najciężej, jak się dało, w fotel dowodzenia z nadzieją, że się złamie i da mu pretekst do ataków wściekłości, ale fotel wydał z siebie jedynie pełne skargi skrzypnięcie. — Precz! — ryknął na młodego, wogońskiego strażnika, który wszedł właśnie do centrali. Strażnik natychmiast zniknął. Ucieszył się, że nie on przekaże otrzymany przed chwilą raport. Komunikat był oficjalny i mówił, że w rządowej bazie badawczej na Damogranie właśnie odbywa się prezentacja wspaniałego nowego napędu rakietowego, który uczyni zbędną budowę hiperprzestrzennych tras szybkiego ruchu. Rozsunęły się kolejne drzwi, lecz tym razem komendant nie zaryczał, gdyż były to drzwi do przedziału kuchennego, gdzie trasi gotowali mu właśnie posiłek. Jedzenie byłoby wielce pożądane. Przez drzwi wtoczył się olbrzymi, futrzasty stwór z tacą. Szczerzył zęby w uśmiechu jak szaleniec. Prostetnik Wogon-Dżelc był zachwycony. Wiedział, że jeśli jakiś dentras wygląda na zadowolonego z siebie, to gdzieś na statku dzieje się coś, na co będzie mógł się bardzo wściec. Ford i Artur rozejrzeli się zdziwieni. — Co o tym sądzisz? — zapytał Ford. — Cóż, dość obskurnie, nie? Ford spoglądał posępnie na niechlujne materace, nieumyte filiżanki i rozrzucone po ciasnej kabinie niemożliwe do zidentyfikowania części egzotycznej, brzydko pachnącej bielizny. — No cóż, to statek roboczy — rzekł. — Kwatera dentrasów. Zdawało mi się, że mówiłeś, że nazywają się w ogoni czy coś w tym stylu. Mówiłem. W ogoni dowodzą statkiem. dentrasi są kucharzami i to oni wpuścili nas na pokład. Nic nie rozumiem, stwierdził Artur. Spójrz na to. Ford usiadł na jednym z materacy i zaczął grzebać w swojej torbie. Artur nerwowo poklepał materac i też usiadł. Naprawdę nie miał powodu do zdenerwowania, gdyż wszystkie materace rosnące na bagnach z kornoszelu z Zeta, zanim zostaną przekazane do użytku, są starannie zabijane i suszone. Tylko nieliczne, kiedykolwiek odżyły. Ford podał Arturowi przewodnik. Co to? Autostopem przez galaktykę. Elektroniczna książka. Powie ci wszystko, co powinieneś wiedzieć. Po to istnieje. Artur obracał ją nerwowo w dłoniach. Okładka mi się podoba. Nie panikuj. To dzisiaj pierwsze podtrzymujące na duchu rozsądne słowa. Trzymał autostopem jak wróbla zdechłego od dwóch tygodni. Ford wyrwał mu książkę z ręki. Pokażę ci, jak to działa. Wyjął przewodnik z okładki. Naciskasz ten guzik, ekran się zapala i wyświetla spis treści. Mający jakieś 10 na 10 cm ekran się rozjaśnił. Na jego powierzchni zamrugały litery. Chcesz się dowiedzieć czegoś o wogonach, więc wpiszę hasło. Ford nacisnął kilka dalszych przycisków. Mamy ich. W poprzek ekranu zielono jaśniały słowa Wogońskie Floty Budowlane. Ford nacisnął duży czerwony przycisk pod ekranem. I słowa zaczęły się przesuwać. Równocześnie spokojnym i wyważonym głosem książka mówiła tekst. Oto, co mówiła. Wogońskie floty budowlane. Co należy zrobić, aby Wogon zabrał cię autostopem? Należy wybić to sobie z głowy. Są jedną z najmniej sympatycznych ras w galaktyce. Nie wprost złą, ale humorzastą, biurokratyczną, nachalną i gruboskórną. Wogon nie ruszy małym palcem, by uratować własną babcie przed żarłoczną, trajkoczącą poczwarą stral. Jeśli rozkaz z trzema kopiami nie zostanie podpisany, złożony, zwrócony, zakwestionowany, zgubiony, odnaleziony, Poddany publicznemu procesowi, znów zgubiony, w końcu zakopany na trzy miesiące w miękki torf i przerobiony na podpałki. Jeśli chcesz dostać od wogona drinka, najlepiej wsadzić mu palec w gardło, a jeszcze lepiej go zezłościć, rzucając jego babcie na pożarcie żarłocznej, zajadle trajkoczącej po czwarze stral. W żadnym wypadku nie pozwól wogonowi, żeby czytał ci wiersze. Artur zamrugał zdezorientowany. dziwna książka. Dlaczego w takim razie nas zabrali? Dlatego, że przewodnik zdążył się zdezaktualizować. Odparł Ford, wsuwając książkę z powrotem do futerału. Właśnie robię badania w terenie dla poprawionego wydania i mam między innymi napisać aneks, że w ogoni zatrudniają dentrasów jako kucharzy. Dzięki temu trafiła się nam ta kryjówka. Przez twarz Artura przemknął cierpiętniczy wyraz. Ale kim są ci dętrasi? Ha, to świetni goście. Najlepsi kucharze i barmani. Wszystko inne mają w poważaniu. Zawsze pomagają autostopowiczom dostać się na pokład. Po części dlatego, że lubią towarzystwo, ale przede wszystkim dlatego, że oburzy to wogonów. Takie rzeczy trzeba wiedzieć, jeśli podróżuje się autostopem bez grosza w kieszeni i próbuje oglądać cuda galaktyki za mniej niż trzydzieści altajrańskich dolarów dziennie. Na tym polega moja praca. Fajna, nie? Artur sprawiał wrażenie zagubionego. Niesamowite, zawiesił głos, spoglądając posępnie na jeden z materacy. Niestety utknąłem na ziemi na nieco dłużej niż zamierzałem, wyjaśnił Ford. Przyjechałem na tydzień i zostałem piętnaście lat. Jak się na nią dostałeś? Zwyczajnie. Podrzucił mnie drażnik. Drażnik? Aha. A co to jest drażnik? Drażniki to zazwyczaj dzieci bogaczy, które nie mają co robić. Krążą po okolicy szukając planet, które jeszcze nie miały kontaktu z innymi światami i bzykają na mieszkańców. Bzykają? Artura zaczęło ogarniać wrażenie, że Ford bawi się utrudnianiem mu życia. Na mieszkańców? Jasne, bzykają. Szukają pustkowia, gdzie jest mało ludzi, potem lądują przed jakimś niczego niespodziewającym się biedakiem, któremu i tak nikt w nic nie uwierzy, paradują przed nim w tej nazad z idiotycznymi antenami na głowie i robią bz-bz. Naprawdę dość dziecinne. Ford wyciągnął się na materacu, splatając dłonie pod głową i w irytujący sposób dawał wyraz swemu zadowoleniu. Ford, może to pytanie zabrzmi głupio, ale co ja tu właściwie robię? Przecież wiesz, uratowałem cię z ziemi. A, a, a co się z nią stało? Została zniszczona. Zniszczona? Bezgłośnie wyszeptał Artur. Wyparowała w kosmos. Ech, — Chyba rozumiesz — oznajmił Artur — że mnie to nieco bulwersuje. Ford patrzył posępnie przed siebie, sprawiając wrażenie, że w duchu obraca tę myśl na wszystkie strony. — Tak, jestem w stanie to zrozumieć — stwierdził w końcu. — Zrozumieć? — zawołał Artur. — Zrozumieć? Ford skoczył na równe nogi. — Patrz na książkę — nakazał jak hipnotyzer. — Po co? — Nie panikuj. P — Nie panikuję! — Panikujesz. — W porządku, panikuję, no. A cóż mam robić? — Pojedziesz ze mną i dobrze się zabawisz. Galaktyka to wesołe miejsce. Musisz sobie tylko wetknąć w ucho tę rybę. — Co proszę? — zapytał Artur. Miał nadzieję, że zrobił to dość grzecznie. Ford trzymał na wysokości twarzy mały szklany słoik, w którym trzepotała się żółta rybka. Artur zamrugał z niedowierzaniem. Chciałby znaleźć coś prostego i znajomego, czego mógłby się uchwycić. Czułby się zupełnie bezpiecznie, gdyby poza bielizną dentrasów, stertami materacy ze Skornshelus i człowiekiem z Betelgis, który podawał mu żółtą rybkę, proponując, by ją sobie wsadził w ucho, mógł ujrzeć choćby najmniejsze opakowanie płatków kukurydzianych. Nie było jednak płatków i nie czuł się bezpiecznie nagle ogłuszył ich dziki hałas. Nie można było jednak określić, skąd dobiegał. Artur wciągnął przerażony powietrze, gdyż to, co słyszał, brzmiało, jakby ktoś próbował płukać sobie gardło, walcząc ze sforą wilków. — Ciii! — syknął Ford. — Słuchaj, to może być ważne. — Ważne? — To komendant wogonów, który nadaje przez radio pokładowe. — Masz na myśli, że... Tak mówią w ogoni? Słuchaj. Przecież nie znam wogońskiego. Nie musisz. Wsać tylko do ucha tę rybę. Błyskawicznym ruchem Ford klepnął Artura w ucho i Artur poczuł pełen obrzydzenia, jak ryba wślizguje mu się w ucho w przewód słuchowy. Z przerażenia zachłysnął się powietrzem. Przez kilka sekund grzebał w uchu, potem z szeroko otwartymi ze zdziwienia oczami popatrzył na Forda. Przeżywał akustyczny odpowiednik tego, co zdarza się przy oglądaniu obrazka z dwoma czarnymi profilami, między którymi nagle widzi się biały świecznik. Albo chmury kolorowych punktów na papierze, z których nagle wyłania się szóstka, co oznacza, że optyk wyciągnie od ciebie masę pieniędzy za nowe okulary. Wiedział, że w dalszym ciągu przysłuchuje się wyciu przy płukaniu gardła, tylko że w jakiś sposób Przybrało ono postać prostego języka angielskiego. Słyszał zaś...